Pobyt na wsi, spisane wspomnienia, rozmowy z siostrą i ojcem, odpoczynek. Wszystko to znacznie uspokoiło Zośka, wprowadzając go w atmosferę większej równowagi psychicznej. Zośka wrócił do Warszawy w niezłej formie. Wkrótce potem wziął udział razem ze swoimi najbliższymi w nabożeństwie żałobnym za duszę Alka i Rudego. Nabożeństwo żałobne... Oto stoi gromadka młodych mężczyzn, kilka dziewcząt i parę osób starszych przed pięknie przybranym ołtarzem w cichej, jasnej, ozłoconej promieniami słońca kaplicy sióstr Urszulanek na gęstej. Jest wiosna. Jedno z okien kaplicy wychodzące na mały sad jest otwarte. Drzewa soczyste świeżą zielenią obsypane są bladoróżowym kwieciem. Śpiew i świergot ptaków napełnia ciszę spokojnej kaplicy. Dzwoneczek. Wychodzi ksiądz. Jest w jasno-złocistym ornacie, nie w czerni, ani w fiolecie. Może tego jasnego tonu wymaga dzisiejsze święto kościelne. A może ksiądz sam? Wszyscy są bardzo poruszeni nastrojem dnia wiosennego. Rozsłonecznioną kaplicą i głosem pieśni, która rozlega się z chóru. Chorąży, niebieski chorąży, daj przestąpić ten promienny próg, gdzie żołnierzy swych czeka wódz Bóg. W pewnej chwili ksiądz, starszy przyjaciel tych młodych ludzi, odwraca się od ołtarza i rzuca pierwsze słowa kazania. Nie ma śmierci. Zośka znów zaczynał interesować się tym, co się działo wokół niego. Znów był sumienny i punktualny, choć gdy zostawał sam, wciąż jeszcze prowadził niekończące się rozmowy z cieniem rudego i wciąż robił nieustanny rachunek sumienia, czy niczego nie zaniedbał w ratowaniu obydwu przyjaciół. Z komendy głównej sił zbrojnych w kraju przyszło pismo o odznaczeniach. Zośka zebrał swych najbliższych podkomendnych w jednym ze swoich lokali, by im odczytać rozkaz. To, że sam został odznaczony, nie cieszyło go. Czuł się jakby zawstydzony. Nikomu o tym nie mówił. Ojciec i siostra dowiedzieli się o jego odznaczeniu bojowym dopiero w pół roku potem. Gdy już wszyscy się zebrali, wydał komendę i czytał nbp 68. 3 maja 1943 roku Rozkaz Komendanta Sił Zbrojnych w kraju Na podstawie upoważnienia Naczelnego Wodza nadaję Świętej Pamięci Obywatelowi Glizdzie Alkowi Krzyż Virtuti Militari za bohaterską postawę wobec wroga i śmierć na posterunku Świętej Pamięci Obywatelowi Rudemu Krzyż walecznych, po raz pierwszy za wyróżniającą się służbę żołnierską w szeregach wojska w konspiracji, za wzorową postawę po uwięzieniu i śmierć z rąk wroga. Świętej pamięci obywatelowi Tadziowi, Tadeusz Krzyżewicz, Krzyż walecznych, po raz pierwszy za wyróżniającą się służbę żołnierską w szeregach wojska w konspiracji i śmierć na posterunku. Obywatelom Kajmanowi, Zośce. Anodzie, Jan Rodowicz, Słoniowi, Jerzy Gawin, Maćkowi, Maciej Bittner, Kołczanowi, Eugeniusz Köcher, Krzyż Walecznych, po raz pierwszy za wyróżniającą się służbę żołnierską w szeregach wojska w konspiracji. Grot, komendant sił zbrojnych w kraju. Skończył. Dłuższą chwilę milczał, nie lubił wygłaszać przemówień, ale teraz musiał. Winszuję wam odznaczeń. Nie jest to rzecz ważna, odznaczenie pojedynczego człowieka, ale dla zespołu jest to bardzo cenne. Komendant sił zbrojnych w kraju udzielił tymi odznaczeniami pochwały całej naszej grupie. Zamilkł, jakby szukając czegoś w myślach i wreszcie zaczął ponownie. Nie o tym właściwie chciałem powiedzieć. Chciałem, abyśmy wszyscy rozumieli rzecz ważną. Ciąże na nas obowiązek wobec Rudego i Alka. Byli to tacy ludzie, że życiem swoim wskazywali kierunek. Musimy ich uwiecznić, idąc ich śladami i postacie ich traktując jako wzory. Był maj. Stan psychiczny Zośki stał się na tyle zrównoważony, że można już było powierzyć mu odpowiedzialne zadanie. Ponieważ zaś w akcji pod arsenałem zdolności dowódcze Zośki zajaśniały pełnym blaskiem, na jednej z odpraw u swego przełożonego usłyszał zapytanie. Czy czułby się pan na siłach zorganizować i przeprowadzić akcję odbicia więźniów transportowanych pociągiem? Nie jestem oficerem, odpowiada zaskoczony Zośka. To by była pana pierwsza całkowicie samodzielna robota. Uśmiecha się lekko wysoki 35-letni mężczyzna, o którym fama głosi, że nikt nigdy nie słyszał jego podniesionego głosu. Kapitan Płuk jest wychowankiem szkoły wojskowej w Kanadzie i ma opinię skończonego dżentelmena. I jedną mam tylko prośbę do pana, panie Tadeuszu, mówi do Zośki kapitan Płuk. Pragnę pojechać z Panem jako obserwator. Może pan być pewny, że z panem będą tylko moje oczy i uszy, ale nie język. Cośka, trochę oszołomiony, przyjął propozycję i jak zwykle on postanowił rzecz wykonać nie tylko gruntownie, ale i szybko. Już w parę godzin po rozstaniu z kapitanem Pługiem zaczął prace przygotowawcze. Jak łatwo się domyślić, najdonioślejszym czynnikiem dywersji jest rozpoznanie na drugim miejscu przygotowanie elementów realizacyjnych zadania i dopiero na trzecim miejscu sama akcja. Akcja to rzecz krótka, chwila zrywania owocu. Ale jeśli do zerwania owocu ma w ogóle dojść, jeśli to ma być owoc dojrzały, trzeba go w trudzie i znajomości rzeczy wyhodować. Udaje się tylko część, w której istniało dobre rozpoznanie i rzetelne przygotowanie. Zadanie Zośki było następujące. Co pewien czas z majdanka wielkiego obozu koncentracyjnego koło Lublina wywozi się niektórych więźniów do Oświęcimia. Przewóz odbywa się na linii Lublin-Warszawa. Więźniowie są przewożeni w specjalnych wagonach, tak zwanych więźniarkach. Należy zatrzymać pociąg z więźniarką i uwolnić więźniów. Wewnętrzne drzwi z przedziału konwojentów do przedziału więźniów zamykane są na dwie zasuwy i tęgi zamek. Wyjście dla więźniów prowadzi tylko przez przedział konwoju. Dwa małe okienka towarowego wagonu są jedynie na użytek eskorty. W przedziale więźniów okienka są szczelnie zabite deskami. Nie dochodzi tam ani światło, ani powietrze. Nieco więcej kłopotu było z wyborem miejsca napadu na pociąg. Jaki odcinek trasy jest najbezpieczniejszy? Gdzie najkorzystniej to zrobić? Na stacji? W polu? W jakich porach dnia i nocy wypada bieg transportów? Oraz na jakich odcinkach idą one nocą? Zośka po dokładnym przestudiowaniu trasy na mapach wyruszył na obejrzenie kilku odcinków, które mu się wydawały najbardziej odpowiednie. Równocześnie porozumiewał się z Lublinem i studiował rozkłady jazdy. Wreszcie decyzja zapadła. Celestynów. Rozpoznanie przeprowadzone zostało przez Zośkę szybko i dokładnie. Po paru dniach miał już rysunek więźniarki. Jest to wagon towarowy, podzielony mocnym przepierzeniem na dwie części. W jednej, większej, mieszczą się transportowani więźniowie. W drugiej wygodnie podróżuje konwój, rekrutujący się z najgorszych gestapowskich kanali. Celestynów jest to mała stacyjka na linii kolejowej z Lublina do Warszawy, otoczona świerkami, nieco z boku od szosy Lublin-Warszawa. Najbardziej wrażliwym punktem przygotowań był wywiad i organizacja szybkiego kontaktu wywiadu z dowódcą akcji. Dobór uczestników wyprawy, taki dobór, który by przydzielił właściwym ludziom właściwe zadania, był dla Zośki rzeczą prostą. Miał on dobre wyczucie ludzkich charakterów i ludzkich możliwości. Oczywiście Maciek, najodważniejszy, nie tracący się w ogniu, obejmie dowództwo ataku. Zaś ubezpieczenie... Zośka był teraz w nieustannym ruchu. Pilnował remontu samochodów, przeglądał broń, uzupełniał amunicję, opracowywał drobiazgowo instrukcję. Od rana do wieczora zapamiętały w służbie lata bez obiadu, z bułką w kieszeni płaszcza, płaszcza jakiegoś obskurnego, wyświechtanego. Przetarte podeszwy butów przepuszczały wodę, a deszczów nie brakło tej wiosny. Na szczęście Zośka ma dobre zdrowie. Oto idzie szybkim, drobnym krokiem, wysoki, w cyklistówce, w owym obskurnym, niezapiętym na guziki płaszczu, w pumpach błyskający gołymi łydkami, Znów gdzieś się zapodziały pończochy i trzeba było włożyć skarpetki. 19 maja w południe przyszła alarmowa wiadomość, że idzie więźniarka przy pociągu numer 401. Wszystko było już gotowe od paru dni. Zośka od razu uruchomił aparat alarmowy oddziału i wkrótce grupa aut, jednoosobowej i trzy ciężarówki mknęła szosą Warszawa-Lublin. Pierwszy samochód prowadził Zośka osobiście. Po raz pierwszy od kilku miesięcy był uśmiechnięty, prawie szczęśliwy. Trzymał mocno w dłoniach drżącą kierownicę, jechał na dobrym gazie i myślami wybiegał do tych odległych, chyba sprzed stu lat czasów, kiedy w kostiumie sportowym stawał do zawodów. Dobrze czuł się w tym wozie, w swym ulubionym, niezawodnym Oplu. Zdobytym w akcji pod arsenałem Obok Zośki siedzi wysoki, postawny, zawsze opanowany kapitan Płuk Trzyma w ręku trzcinową laseczkę Na wszystkie wyprawy bojowe kapitan Płuk jeździ zawsze z laseczką Tak jak obiecał, milczy Nie pyta o nic, nie dzieli się żadnymi spostrzeżeniami, nie poucza Zośka czuje się jednak w obowiązku zameldować o stanie przygotowań. Po wyminięciu którejś z wsi mówi. Ludzie stawili się w stu procentach. Broń i amunicja w przewidzianym komplecie. Przyjazd pociągu z więźniarką na stację Celestynów ma nastąpić o godzinie drugiej. Postój trzy minuty. Będziemy na stacji znacznie przed czasem. Oto szkic terenu w rejonie stacji wraz z ugrupowaniem sekcji. Zośka wyjmuje z bocznej kieszeni arkusz papieru i podaje go sąsiadowi. Kapitan Płuk wyciąga rękę po papier i uśmiecha się do Zośki nieco ironicznie. Nic nie mówi.